Program Drugi Polskiego Radia minęła 10. Beethoven 2027 Marcin Majchrowski, witam Państwa bardzo serdecznie. Dzień dobry. Późna twórczość naszego bohatera eksponuje jeden prekursorski gest i zamierzenie, które miały znaczenie dla kompozytorów następnych generacji. Niewątpliwie ostatnie kwartety smyczkowe Beethovena należą do najbardziej prekursorskich i wizjonerskich jego dzieł, jakie wyszły spod jego pióra. Pięć utworów, każdy oznaczony innym numerem opusowym, plus jeszcze wielka fuga B-dur opus 133. Oto zwieńczenie całej twórczości twórczości kameralnej Beethovena, nie tylko gatunku kwartetu smyczkowego. A przecież te ostatnie obok symfonii i sonat fortepianowych stanowią bodaj jedno z największych jego osiągnięć twórczych. No to przypomnijmy, 16 dzieł uporządkowanych jest w następujący sposób. Opus 18 6, można powiedzieć, wczesnych albo lepiej pierwszych kwartetów smyczkowych. Grupę dzieł środkowych stanowią kwartety opus 59, czyli tryptyk kwartetów razumowskich oraz kwartet E-dur opus 74 harfowy i f mol opus 95 kwartet to seriozo. No i przychodzi pora na lata XX XIX wieku, w Beethoven dorzuca do tych już skomponowanych pięć następnych odpowiednio w tonacjach S-dur opus 127, B-dur opus 130 i wielką fugę opus 133, cismol opus 131, Amol 132 i kwartet smyczkowy F-dur opus 135. Wielu komentatorów zgodzi się ze sobą, że ta grupa pięciu albo Odliczając fugę Bedur sześciu dzieł stanowi najwyższe osiągnięcie w dziejach europejskiej kameralistyki. Trzy spośród nich napisał Beethoven na zamówienie księcia Mikołaja Galicyna, mieszkańca Petersburga, wielbiciela Beethovena. To książę Galicyn należał przecież do wąskiego grona dziesięciu subskrybentów Missa Solemnis, obok m.in. uwaga króla Francji, księcia Antoniego Radziwiła, no i cara Rosji. Książę Galicyn napisał do Beethovena w 1822 roku prośbę o jeden, dwa lub trzy nowe kwartety, za którą to pracę z przyjemnością zapłacę panu tyle, ile uzna pan za stosowne. Beethoven wyrobił się z trzema dziełami do połowy 1826 roku, wysłał księciu kwartety Ezdur, Bedur i Amol ale ciekawe, że rosyjski arystokrata tak zwlekał z wypłaceniem kompozytorowi honorarium, że odebrali je dopiero spadkobiercy Beethovena. Musieli się zresztą o pieniądze upominać. Może atramentów przelano na temat tych niezwykłych wizjonerskich dzieł, bo to jest czas, kiedy doświadczony i wielbiony w całej Europie twórca nie musi oglądać się na nic. Owszem, szanując tradycję, pozwala sobie na przekraczanie granic. Jeśli spojrzeć na cały zbiór późnych kwartetów globalnie to zbudowane są w różny sposób. Mają od czterech do siedmiu części. Następstwa formalne i różnice w tempach, waga i znaczenie poszczególnych ogniw, sobie zresztą nierówne, nie trzyma się tutaj wszystko żadnego schematu. Ba, wydaje się, że Beethovenowi zależy na przełamywaniu tychże schematów. Podobnie jest z wewnętrznym ukształtowaniem poszczególnych ogniw. Tutaj nie ma wzorców do powielania. Przeciwnie, Beethovena interesuje przekształcanie i eksperymentowanie, a może inaczej interesuje go uwolnienie pomysłów muzycznych i ich konsekwencji spod dyktatu schematu. Muzyka ma płynąć, wszystko inne jest temu zasadniczemu pryncypium podporządkowane, zresztą tak jak w późnych sonatach fortepianowych Każdy z tych pięciu wielkich utworów prezentuje zresztą odmienne oblicze brzmieniowe, a kontrasty i zaskoczenia są w tę muzykę immanentnie wpisane. Kwartet smyczkowy Esdur op. 127. Pierwotne pomysły to jest rok 1822, ale praca nad partyturą zajęła Beethovenowi czas od maja 1824 do połowy lutego 1825 roku. Premiera wyznaczona była na sam początek marca tamtego roku, więc kwartet Szupanciga miał bardzo niewiele czasu na przygotowanie tego prawykonania. Trudno w to dziś uwierzyć, ale właśnie to była zapewne przyczyna, że publiczność przyjęła kwartet Ezdur dość chłodno. Beethoven, mimo że był kompletnie głuchy, zaangażował się w przygotowania do tego koncertu. Dynamikę i artykulację muzyków odczytywał z ruchu smyczków. Ale to był właściwie tylko falstart popularności kwartetu. Już 23 marca, jak to się mówi, muzyka chwyciła. Szybko sięgnęły poń inne zespoły. U księcia Galicyna w Petersburgu w wykonaniu dzieła, to było w maju tamtego 1825 roku, uczestniczył Karol Lipiński. Akurat ten kwartet na pierwszy rzut oka wygląda bardzo klasycznie. Cztery części, ale to pozór, bo wszystko Beethoven tutaj poprzekształcał. Zasadniczą część pierwszą, Allegro, poprzedza majestatyczne maestoso. Istotnie zaznaczając tonację esdur, Zresztą zdaniem estetyka Krystiana Daniela Schubarta, ton miłości, pobożności, ufnej rozmowy z Bogiem. No ale zaraz moduluje wszystko do Giedur i Cedur. Co ciekawe, pierwszy temat Allegra jest bardzo delikatny, istne wcielenie liryzmu, a to temat drugi wydaje się mocniejszy, energiczniejszy, a więc odwrócenie pryncypiów podręcznikowej formy sonatowej przy zastrzeżeniu, że wszystko toczy się w niuansach. Tutaj także to cecha jego późnego stylu sięga Beethoven pochwyty polifoniczne. Potem następuje niezwykłe adagio manantrope molto cantabile. Jesteśmy w tonacji azdur, wszystko toczy się w powolnym, ale uduchowionym i jakby świetlistym nastroju, jakby Beethoven przykazywał, by na upływ czasu się nie oglądać. To zresztą dwa razy dłuższa część niż otwierająca cały kwartet, praktycznie jego wyrazowe i emocjonalne sedno. Rozbudowana opowieść, w wyrazie może nawet jakaś alegoryczna przypowieść, zresztą nie pozbawiona szczypty humoru. Formalnie najbliżej tutaj muzyce do jakiegoś cyklu wariacji z kodą. Domkną ją w akompaniamencie picikata, violoncelli, zapowiedź początku skerca i zmierzamy do ogniwa trzeciego, skercando wiwacze. Jeśli w ogniwie drugim było spokojnie, tutaj trzyma się Beethoven lekkiej krotochwili, zwariowanej momentami znów tanecznej galopady. Może to coś batalistycznego albo kojarzącego się z polowaniem? Trio z natomiast jest szaleńcze i poważne, może nawet z nutą tragizmu. Perpetuum mobile z poprzestawianymi akcentami i wyrazową kulminacją. Na koniec będzie aluzja do samego początku. No i finał. Allegro, allegro commodo. Znowu forma sonatowa, ale nie ortodoksyjna. Z ostrymi akcentami i przednutkami i burdonami i podkreślaniem walorów brzmieniowych czterech smyczkowych instrumentów. Wspominałem już, że kwartet S-dur miał premierę 6 marca 1825 roku, zresztą słabo przygotowaną. Występ uznano za porażkę. Pierwsi słuchacze opisali kwartet jako niezrozumiały. Skrzypek Józef Bom donosił potem, kiedy Beethoven się o tym dowiedział, ponieważ nie był obecny na występie, wpadł we wściekłość i pozwolił sobie na ostrą krytykę zarówno pod adresem wykonawców, jak i publiczności. No ale przecież Ignac Szupancich zastrzegał się wyraźnie i uprzedzał Beethovena, że nie chce prezentować dopóki nie będzie idealny. Warto może przytoczyć także recenzję kwartetu op. 127, która ukazała się w Allgemeine Musik Zeitung na przełomie 1827 i 28 roku. Cytuję, ten kwartet jest jednym z ostatnich dzieł niedawno zmarłego słynnego kompozytora Van Beethovena i z tego powodu sam w sobie jest dziełem godnym uwagi. Można jednak spojrzeć na to również z innej perspektywy, pisał autor recenzji. Niektórzy twierdzą, że nie ma nic piękniejszego i wspanialszego niż powyższy kwartet. Inni zaś uważają, nie, jest on całkowicie niejasny, wręcz chaotyczny. Nie ma też żadnych jasnych myśli, z których można by wydobyć sedno. W każdym takcie kryją się grzechy przeciwko ogólnie przyjętym zasadom. Kompozytor, zresztą głuchy, musiał być szalony, kiedy powoływał to dzieło do życia. Tak wyglądała recepcja kwartetu w czasach Beethovena. Dzisiaj przytaczam ją, aby podkreślić, jak wizjonerska musiała być to dla współczesnych kompozytora muzyka, jeśli jej nie rozumieli. Kwartet smyczkowy opus 127. Maestoso Allegro, Adagio Manon Troppo Molto Cantabile, Andante con moto, Adagio Molto Espressivo Tempo Primo, Scherzando Vivace i Allegro Allegro Comodo. A gra Hagen Quartet w składzie Lukas Hagen, skrzypce pierwsze, Rainer Schmidt, skrzypce drugie, Weronika Hagen, altówka i Clemens Hagen, wiolonczela. Thank you. Pierwszy z późnych kwartetów Beethovena, kwartet smyczkowy E-Dur opus 127 zabrzmiał w interpretacji kwartetu Hagenów Lukas Hagen i Rainer Schmidt skrzypce, Weronika Hagen altówka i Clemens Hagen wiolonczela. Spoglądając na numerację opusową twórczości Beethovena dzisiaj jeszcze jedna niekonsekwencja. Opus 129. Wydawałoby się, że powinna być to muzyka późna, a tutaj znowu zaskoczenie. Słynne Rondo a Capriccio Giedur opus 129 Złość z powodu zgubionego grosza, Die Wut über den groszen to jest kompozycja wczesna ostrożnie datowana na lata 1795-98. Najbardziej ukochana i najbardziej bezradna wściekłość podobna do tej, gdy ktoś nie może zdjąć buta, a potem zaczyna tupać i pocić się, podczas gdy but flegmatycznie spogląda w górę na swego właściciela. Tak Robert Schumann powiedział o tym rondzie. Zarówno podtytuł tego chwytliwego, bardzo wirtuozowskiego utworu, jak i uwaga Schumana ilustrują komunikacyjną moc muzyki Beethovena. Podtytuł jest inwencją, inspirowaną energią właśnie tych dźwięków. No i okazuje się, że to właśnie Anton Schindler podpisał tak te wczesne szkice Beethovena. Ingerował w twórczość kompozytora, aby promować jej własny wizerunek. W tym czasie zresztą sam Schindler odegrał chwalebną rolę dla Beethovena. W przypadku Ronda po prostu sam podpisał ten tytuł, jak powiedziałem na autografie, bo Beethoven nigdy... Tego ronda nie ukończył. Anton Diabelli, natomiast wydawca, nie szczędząc sobie zysku, zarobił na nim i opublikował dzieło z tym komercyjnym podtytułem wymyślonym przez Schindlera właśnie w 1828 roku, już po śmierci kompozytora. I stąd ta tajemnica wysokiej liczby opusowej. Ale to naprawdę urocza kompozycja. Gra Ronald Brauticham. a Capriccio Giedur op. 129 Złość z powodu Zgubionego Grosza, D. Wood i Berdifer Loren Groszen, Ludwika van Beethovena grał Ronald Brauticham. No ale to bardziej przedsięwzięcie komercyjne i inicjatywa przyjaciół niż oryginalna twórczość Beethovena. To na koniec coś z wczesnego Beethovena ale orkiestrowego z cyklu 12 tańców niemieckich w one op. 8 zabrzmią 4, 9 F-dur, 10 D-dur, 11 g i dwunasty cedur z kodą. Akademia w St. Martin in the Fields, dyryguje Sir Neville Mariner. Tańce niemieckie Ludwika van Beethovena werkę one opus 8 grała